B, 180. 180. Na chwilę obecną pojawiło się bardzo wiele komiksów o wspólnych perypetiach Batmana i Supermana. Taki stan rzeczy jest nie tylko efektem zalet marketingowych i chęci zysku. Twórców od zawsze przyciągała możliwość wykorzystania obu najpopularniejszych superbohaterów, którzy mimo podobnych originów są różni od siebie pod względem statusu społecznego i doświadczeń niczym dzień i noc. Ich relacje są dodatkowym plusem. Batman widzi w Supermanie harcerzyka, przedmiot i żartów, chociaż w głębi duszy bardzo go szanuje, nie tyle za dobro, jakie czyni, ale za moce, które w niepowołanych rękach mogą stanowić duże zagrożenie. Z kolei człowiek ze stali widzi w mrocznym rycerzu brutalnego ponuraka i dziwaka, który paradoksalnie jest do niego w wielu kwestiach podobny. Zarówno jeden, jak i drugi to niepoprawni idealiści, nawet jeśli tylko chłopak ze Smallville się do tego przyznaje. Tych ciekawych kwestii psychologicznych i społecznych nie znajdziemy niestety, w scenariuszowym debiucie Dave'a Gibbonsa w komiksie Wall's Finest, który popełnił 19 lat temu. Legendarny rysownik Strażników przedstawił w tej trzyczęściowej miniserii sztampową opowiastkę, której schemat przewijał się wielokrotnie w wielbionej przez niego dzieci przez dzieciństwie serii Wall's Finest. Dość powiedzieć, że Joker i Lex Luthor znów knują, a bohaterowie w trybokotach będą się musieli rozprawić nimi indywidualnie, by w którymś momencie niechętnie połączyć siły. Nic nowego, nic ciekawego, wątki poważne mające na celu atrykcyjnie fabuły i nadanie jej skomplikowanej struktury wcale nie pomagają, ale dodatkowo męczą i nie pozwalają przejść do ostatniej strony komiksu. O ile scenariusz stoi na wyjątkowo niskim poziomie, to rysunki w tym albumie są prawdziwym majstersztykiem. Steve Rude to znany i ceniony w Ameryce rysownik, zdobywca nagród Eisnera i Russ Manning Award. Szansę narysowania dwóch komiksowych ikon w jednej historii wykorzystał najlepiej jak potrafi. Zachwyca fundamentalność i szczegółowość środowiska, troska o jak najbardziej wierne ukazanie postaci, samochodów, budynków, wnętrz. Co prawda nie mamy tutaj do czynienia z chorą obsesją na punkcie detalu w stylu Jofa Darowa, ale końcowy architekt jest wyśmienity i subtelny. Wiele scen z tego komiksu jest dzisiaj uznawanych za ikoniczne i to właśnie dzięki Rudowi. W twardo powiększonym formacie deluxe te prace prezentują się nigdy przedtem. Ja koniec końców uważam, że Walt's Finest jest komiksem do oglądania. Niekoniecznie do czytania. Jedynie starsi czytelnicy, którzy pamiętają jeszcze dawno zamkniętą serię World's Finest, mogą wyczuć w fabule sentymentalny powrót Gibbonsa do niewinnych czasów młodości, kiedy to wchłaniał bez opamiętania każdą historią o Supermanie i Batmanie. Szukającym w tym temacie czegoś godnego uwagi polecam rozejrzeć się za Elseworldem Batman Nosferatu lub dziesięcioczęściową miniserią Batman and Superman World's Finest. Pierwsza Piersaziście mitologicznym kunsztem pokazuje istotę relacji dwóch herosów, druga zaś przedstawia jej rozwój na przestrzeni najważniejszych wydarzeń w uniwersum DC przez dziesięciolecia.